Wprowadzenie do Księgi Mormona. Księga Mormona, święty zapis starożytnych ludów kontynentu amerykańskiego, zostały wyryte na arkuszach z metali. Cztery rodzaje metalowych płyt są wymienione w tekście. Płyty Nefiego, które składały się z mniejszych i większych płyt. Mniejsze płyty były poświęcone przede wszystkim sprawom duchowym oraz naukom i służbie proroków, podczas gdy większe płyty odnosiły się głównie do świeckiej historii – 1 Nefi, 9, 2 do 4. Jakkolwiek od czasów Mosjasza, większe płyty traktowały także o ważnych sprawach duchowych. Płyty Mormona, zawierające streszczenie kronik z większych płyt Nefiego, dokonane przez Mormona, Wiele jego objaśnień oraz spisany przez niego dalszy ciąg historii, a także to, co dodał Moroni, syn Mormona. Płyty Etera, zawierające historię Jeredów. Kronikata została streszczona przez Moroniego, który po dodaniu objaśnień włączył ją do ogólnego zbioru pod tytułem Księga Etera. Mosiężne płyty, zabrane przez rodzinę Lechiego z Jerozolimy 600 lat przed naszą erą. Zawierały one pięć ksiąg Mojżesza, kroniki Żydów od początku do czasu panowania Sedecjasza, króla Judy i proroctwa świętych proroków, jeden Nefi 5:11 do 13 Wiele wyjątków z tych płyt podających słowa Izajasza, słowa niektórych proroków wspomnianych w Biblii, jak też innych proroków są przytoczone w Księdze Mormona. Księga Mormona, dzieli się na 15 zasadniczych części nazwanych z jednym wyjątkiem – księgami. Każda księga jest oznaczona imieniem jej głównego autora. Spośród tych ksiąg pierwsze sześć do księgi mniego pochodzi z mniejszych płyt Nefiego. Pomiędzy księgami mniego i Mosiasza znajdujemy słowa Mormona, które łączą kroniki z mniejszych płyt Nefiego ze streszczeniem kronik z większych płyt dokonanym przez Mormona. Główna część książki od księgi Mosjasza 1.1 do księgi Mormona 7.10 to dokonane przez Mormona streszczenie kronik z większych płyt Nefiego. Pozostała część książki od księgi Mormona 8.1 do końca została zapisana na płytach przez syna Mormona Moroniego, który najpierw ukończył kronikę ojca, a następnie dokonał streszczenia dziejów Jeredów nazwanego księgą Etera. Później dodał tekst znany nam jako Księga Moroniego. W roku 421 naszej ery lub wkrótce potem Moroni, ostatni z kronikarzy nefitów, zapieczętował te święte kroniki i ukrył je dla celów Pana, aby zostały ujawnione w ostatnich dniach, jak Bóg przepowiedział przez swych starożytnych proroków. W roku 1823 ten sam Moroni, wówczas już zmartwychwstały, Ukazał się Josephowi Smithowi i później przekazał mu te płyty.